Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 17 grudnia. Koszmar dla psa, stary. Pamiętasz, jak był COVID? E, słabo, bo byliśmy, e, urodziliśmy dziecko wtedy, więc mieliśmy ważniejsze rzeczy na głowie. Wyobraź sobie, że masz gorsze rzeczy niż dziecko. Masz psa w domu. I pandemia covid no odbiła się... Ba, ba, naukowcy sprawdzili i chcą ci powiedzieć jedną ważną rzecz, że jeżeli masz czworonoga, z którym spędzasz czas w domu, to podczas covidu bardzo, bardzo negatywnie odbiła się na twoim czworonogu. Po pierwsze, więcej czasu w domu może oznaczać więcej głaskania, przekąsek i spacerków, ale pies nie ma czasu dla siebie. Ten artykuł jest w ogóle pięknie napisany. Więc słuchaj, psy cenią sobie rutynę i przewidywalność. Ty masz wstać, wyjść z nim na spacer, nakarmić go i wypierdalać. Potem wrócić i bawić, spędzić mu, święcić mu 100% uwagi. Natomiast fakt, że teraz co ty co, ciągle go czochrasz, rzucasz mu piłeczkę, smaczki i tak dalej. Pies nie nadąża, nie wie jak się wyciszyć i szuka pomocy, a od człowieka otrzymuje tylko kolejną dawkę atrakcji. <głosy> Więc słuchaj, jeżeli jesteś w pandemii w swoim domu, to lepiej żebyś się kurwa ogarnął, żebyś, jeżeli tobie się ciężko mów, mów, żebyś ty najlepiej żebyś wstał, na nakarmił tego, wyprowadził tego psa i potem myślisz, że ty chcesz zostać w domu i odpoczywać? Nie, wypierdalaj z tego domu, żeby pies mógł posiedzieć sam w spokoju. Ale, ale wiesz, ja, ja wsiadam do pracy i mam wyjebane moje zwierzęta, więc wydaje mi się, że one, one dostają wystarczająco spokoju ode mnie. Musisz, musisz, właśnie o to chodzi, nie wystarczy, że Ty jesteś, nie wystarczy, bo to, to, że Ty jesteś jest cały czas potencjalną nagrodą dla Twojego psa i on nie może wytrzymać po prostu patrząc na Ciebie, więc jeżeli dbasz o swojego czworonoga, myślisz, że chcesz posiedzieć, odpocząć cały dzień w domu, to jest złe dla Twojego człowieka, czworonoga. Ty. Najlepiej, żebyś kupił mieszkanie 30 metrów kwadratowych za bańkę w centrum Warszawy, a potem niech ten pies urzęduje w nim większość twojego swojego czasu. Ponieważ ty martwisz się o swoje psiecko. To jest prawdziwe rozwiązanie problemu, a nie twoje samolubne siedzenie na pracy zdalnej. Jestem prawie pewien, że ten artykuł jest sponsorowany przez IBM albo coś takiego, który, albo, albo, albo jakaś Są Facebooka. ludzi którego... z powrotem do, do, do, tej... no do biury. Mówi, do twój biuru. pies? A co na to twój pies? Ty chcesz pracować z domu? Co na to twój pies? Czy wiesz, że ja, to ciekawe, ciekawe że o tym rozmawiamy, bo ja znam jedną taką parkę ze wspinaczki. Znam parkę, która ma psa z lękiem separacyjnym. który właśnie... I to wszystko właśnie było jakoś po pandemii. Pies tak bardzo boi się zostać sam, że nie mogą go zostawić. Także zabierali go ze sobą na, na ściankę i jedno z nich musiało z nim siedzieć. Tak jak normalnie z dzieckiem, żeby ten pies się nie stresował. Trzezga, proszę nie wyjadać moich ciastek, błagam cię. To nie jest zdrowe dla kota. Kupiłeś psa? Myślisz, że ten pies przypilnuje ci mieszkania? Ale nie. A to, a to był wielki pies. To był taki jak taki hard, ale taki bardzo duży hard. Nie wiem, czy to jest osobna rasa. Drzazga, błagam cię. Słyszę drzazgę. <laughs> drzazga, proszę. Ona chce moje krakersy. Dlaczego ona chce krakersy? Czy ona potrzebuje soli jak koza? Może, może powinieneś wyjść z domu i przekonać się. <laughs> Arnoin napisał, że drzazga ma lęk separacyjny, ale przed separacją z jedzeniem... <laughs> Ty nie rozumiesz. To są koty one wskakują na stół i liżą masło. Nie wolno im wskakiwać na stół, Mateusz. Wskakują na stół, liżą masło, jest to je potem jesz i... Jest zakaz jest wskakiwania z... na stół. Świata według Ludwiczka. <grym> Monika, zwracam mi uwagę na, na to, że koty jedzą masło i staram się zakrywać masło zawsze. A jako, że jestem dość analny w kuchni, to zazwyczaj masło jest zasłonięte. Nie bój się. Otrzymujesz masła w kuchni, bo jesteś analny. Rozumiem. Tak. Geld. To słowo się <słuch> używa po polsku w ogóle w tym znaczeniu? Raczej nie. Ale... <słuch> <słuch> Najwyraźniej będzie to młodzieżowe słowo roku. Dobra.